serwisie informacyjnym. Na naceny zapraszam za niecałą godzinę. Afelanek. Najlepszy z wielu pobudek Godzina siódma wypiła na zegarku to oznacza, że kura do nas przychodzi po raz pierwszym. Tak, Dzień kwietnia mamy dzisiaj w kalendarzu To poniedziałek moi drodzy Cztery dni do weekendu nam tylko zostały To informacja najważniejsza, z którą musimy Przez ten tydzień, a jakoś sobie Dać radę, Marcin, Ida, Hermegilda Przemysław, Małgorzata, Jan Maksym, Kunegunda Justyn, Przemysława, Marcjusz i Przemysł Obchodzą dzisiaj swoje imieniny Wszystkiego dobrego wam życzymy Dzień pamięci ofiar zbrodni katyńskiej To rzecz jedna w kalendarzu No i dzień druga to Scrabble Dzień Scrabble, dokładnie Albo Scrabble, po prostu tak po polsku można Powiedzieć. A w tym kierunku też można iść, moi drodzy. Wy możecie pójść w kierunku takim, że zostaniecie z nami do godziny 10. To rzecz jedna. E, no a druga, że możecie do nas napisać: aferanekmoaffera.com.pl, tutaj czekam na zdanie, na informacje. A, na wszystko, na wszystko, co sobie wymyślicie, po prostu. A już za chwilę kilka zajrzymy sobie do porannej prasy. Tam Gazeta Wyborcza Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna i Głos Wielkopolski. Zostańcie z nami. Ginger root I never got to talk to you Why is this the image I come back to? Pick my jewelry from the ash Find the box with the cold hard cash in it No No i zaczynamy od Gazety Wyborczej, jak zawsze moi drodzy, na 5 minut, prawie 6, po godzinie 7. Spodziewam się, że dużo będzie o Węgrzech i dużo będzie o wyborach na Węgrzech, ale... Ale tutaj tylko wzmianka na stronie pierwszej. Głosowanie w wyborach parlamentarnych zakończyło się po zamknięciu tego wydania. Wyniki online, recenzje, relacje, przepraszam, z Budapesztu komentarze od rana na wyborcza.pl. No i tutaj, hmm, tak jakbyśmy mogli sobie jako czytelnicy wybrać, czy albo Wiktor Orban, albo Peter Magiar na pierwszej stronie, również z okienkami do głosowania. A No i o wyborach więcej na wyborczej.pl oraz na stronie czwartej i na stronie piątej. Opisy całej sytuacji jeszcze przed mm, A drugi temat międzynarodowy na pierwszej stronie Gazety Wyborczej, no to oczywiście temat e, okrętów Stanów Zjednoczonych i ten temat cieśniny Ormus. Dobra wiadomość jest taka, że odbyliśmy serię konkretnych rozmów. Zła, że nie osiągnęliśmy porozumienia. Ona jest zła przede wszystkim. <śmiech> Przepraszam, dla Iranu. Tak oświadczył prezydent J.D. Vance. No i Bartor, Bartosz Chlebowicz ten temat opisuje, moi drodzy, na stronie numer jeden. I mówi, że amerykańskim negocjatorom WIM e, Wim Badzie przewodniczył Wenz. Obecni byli również specjalny wysłannik Trumpa Steve Witkow oraz zięć prezydenta USA Jared Kushner. Delegacja irańska liczyła ponad uwaga, 70 osób. Na stali przewodniczący parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaw, najszef no irańskiego MSZ Abag, Abbas Araganchi. Rozmowy rozpoczęły się w sobotę po południu. Mimo bardzo konstruktywnych rozmów nie osiągnęliśmy porozumienia i to jest zła wiadomość. Szczególnie dla Iranu. Jasno mówiliśmy w jakich kwestiach możemy ustąpić, w których nie. Wracamy do Waszyngtonu z informacją. O braku porozumienia Iran postanowił się nie przyjmować naszych warunków Tak podsumował z nocy w soboty Na niedzielę Vance Właśnie Centralne dowództwo USA poinformowało Że dwa niszczyciele rakietowe marynarki wojennej Rozpoczęły operację usuwania min W Ormus Ormuz to są kolejne informacje Które w weekend do nas spłynęły Iran twierdzi, że zmusił je do odpłynięcia No a to informacja z drugiej strony Która również do nas spływała No i takich informacji z jednej i z drugiej strony Dostajemy od samego początku eee, tej inwazji dużo i będziemy dostawali prawdopodobnie coraz więcej, bo Iran mówi, że mogą poczekać na pokój. Zobaczymy, jak to będzie dalej się rozwijało. Strona pierwsza oraz rozwinięcie tego tematu na stronie dziewiątej w dzisiejszej w gazecie wyborczej. W temacie dnia oczywiście wybory na Węgrzech. To on może zastąpić Wiktora Urbana, 45-letni prawnik, ojciec trójki, dzieci były, działacz w Wideszu, no i eks -mąż, byłej minister sprawiedliwości ideowo. Jak samo sobie mówi krytyczny proeuropejczyk i liberalny konserwatysta Piotr Malinowski tym tematem się zajął W Rzeczpospolitej na stronie pierwszej oczywiście o wyborach dla, Węg dla, dla Węgier No i o efekcie dla świata Jak ten wybór, który padł wpłynie na cały świat Na stronie pierwszej oraz na stronie dwudziestej trzeciej Oczywiście jeszcze przed wynikami, no bo te były nieznane kiedy pospolita była przygotowywana Kryzys na budowach Firmy budowlane szukują miliardowe pozwy Przeciw państwu alarmujące, że braki Realnej waloryzacji kontraktów e, Mogą doprowadzić do zrywania umów I paraliżu inwestycji drogowych Adam Woźniak tym tematem Się zajął, no i opisuje Dlaczego taki kryzys występuje O co dokładnie chodzi No i mówię o 20 miliardach złotych e, Które mamy wydać Jako państwo na inwestycje w roku 2026 na inwestycje drogowe przez GDDKIK. Wypaleni zawodowo idą na L4. W 2025 roku lekarze wystawili 1 800 000 zaświadczeń z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. W porównaniu z rokiem 2024 jest to wzrost o blisko 10% o zatrudnieniu, o wypaleniu, o pracy na stronie pierwszej oraz na jedenastej. Również o mieszkaniach słów kilka, no bo popyt skoczył, no a ceny skaczą. Na to temat, na to pytanie próbują odpowiedzieć dziennikarze Rzeczpospolitej. Na stronie pierwszej oraz na stronie 22 drugiej klienci ruszyli na zakupy mieszkań. Z oferty znikają najtańsze lokale, droższe, mm, ciągną w górę średnie zestawienie cenowe. W dzienniku Gazecie Prawnej, moi drodzy, poczytamy również o historycznych wyborach na Węgrzech, no i dodatkowo tym samym o rekordowej frekwencji, która tam miała miejsce. To na stronie pierwszej oraz na stronie ósmej. Dodatkowo na jedynce o tym, czy Polska jest rajem podatkowym dla bogatych. Zamożni zagraniczni podatnicy, którzy zdecydują się płacić PIT w Polsce, mogą liczyć na prezenty od Fiskusa. Czy stać nas na to, skoro mamy problem z dopięciem budżetu? Takie pytanie zadaje Mariusz Szulc. No i mówi, że zagraniczni bogacze podatkowej przeprowadzcy do Polski przez 10 kolejnych lat mogą płacić 200 tysięcy złotych ryczałtu od swoich przychodów z zagranicy, niezależnie od ich wysokości. Na stronie pierwszej ten temat opisany. Pakiet CPN komplikuje przetargi. On to o paliwach, o zamówieniach publicznych. Na stronie pierwszej oraz na stronie szóstej. W prasie lokalnej Czyli w Głosie Wielkopolskim o rozmowach o przyszłości mm, poznańskich zakładów. Cel jest jeden. Wielkopolskie Centrum Pancerne. Szymon Paź ten temat opisuje no i mówi: Pamiętamy, mm, że na końcu mamy ideę związaną z budową wielkiego, mm, Wielkopolskiego Centrum Pancernego, a ono musi powstać z połączenia potencjałów, synergii podmiotów, które tutaj działają. Tak mówi prezes Polski z grupy. Zbrojeniowej. Mamy szansę wypracować całościowe rozwiązania dla tych kluczowych firm w Poznaniu i zbudować to centrum w Wielkopolsce. No i musimy poczekać trochę, aż ono nabierze realnych kształtów. W takim sensie jak dzisiaj. Stalowa Wola jest dumna z HSW albo Radom ze swojego Łucznika. Tak Poznań też te rozproszone aktywa powinien bardziej integrować i wykorzystać na rzecz zadań związanych z obronnością na stronie pierwszej oraz na stronie trzeciej ten temat wiosna pod znakiem ognia strażacy ostrzegają chwila nieuwagi wystarczy by zapłonął las na stronie piątej o tym poczytamy ogień może być szybszy niż człowiek pożary lasów i traw w wielkopolsce znów grożą wiosną strażacy alarmują sezon 2026 zaczął się wcześnie, a za większością takich zdarzeń stoi niestety. Człowiek to w głosie wielkopolskim. Dodatkowo o sporcie również, koszykarki NA i z Politechniki Poznańskiej awansowały do wielkiego finału. OBLK na stronie 21. Więcej, a o sporcie więcej w Radioafera na 10 minut przed godziną 8. Zostańcie z nami. 13 minut po siódmej. Dom pusty jak wydmuszka W tej stronie łóżka Krożnia mnie zasysa Cichnie wokół cisza. Samo na planecie pod latarniami Roztętnione tak na dzikim pulsem Jaśniej Obudzę się czy zasnę Sama na planecie Pod latarniami gwiazd Na pustym kącie Teraz... To promocja. Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23.00. W Radio Afera. Dobranocka. Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie.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 Tam, nawet gdy puls nie chce szybciej bić, endorfiny krzyczą jakby chciały. Bić. Endorfiny krzyżą jakby chciały być. Powietrze już będzie dobrze nam Nie ma tego złego, co nie zjadłem sam Nawet gdy twóz nie chce szybciej bić Today. I na lista aferowych nowości trzeba zajrzeć, moi drodzy, do kwietnia się przeniesiemy. Idealnie. Hm. Ja tak znowu z tyłu głowy jakoś mam styczeń. A to już kwiecień. Na naszej antenie to też kwiecień. Razem z Kamilem Piwotem. Nigdy tego nie kumałem, po co dziadek staje, skoro piątej nie ma nawet. A on co dzień, jakby w zgodzie z rytuałem. rano siądzie sobie, zaparzy rumianek.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 Chciałbym umieć nie myśleć o niczym Kołczy on fullness mówił da się to ćwiczyć Jak obsniesz parę stówek, zasiedzenie w ciszy Chciałbym umieć nie myśleć o niczym Chciałbym umieć nie myśleć o Nie myśleć o niczym nie zapłacę coachom, żeby to poćwiczyć. Nie zapłacę koczom, żeby to żeby... Wstaję przed piątą i siedzę sobie w ciszy. No a na liście kamil piwot nic kwiecień to ten single, który trafił na listawarowych nowości właśnie. Jeśli ktoś dzisiaj tak jak ja wraca dopiero po świątecznym urlopie do pracy, to współczuję tak jak sobie. Jednakowoż miłego dnia życzę tak słuchaczka Lidia do nas napisała. Również dobrego dnia życzę i również współczujemy wszystkim tym, którzy o, dopiero teraz wracają. Chociaż po tak długiej przerwie no to w końcu można by było, moi drodzy. Można by było również wybrać się w tym tygodniu, tak żeby sobie troszkę ten urlop przedłużyć i te dni dobrej zabawy na next fest. No bo ten już od 16 dnia kwietnia, czyli od najbliższego czwartku do 18, czyli do najbliższej soboty, będzie wypełniał Poznańskie Ulice. Uwaga, uwaga, mamy wejściówki na to wydarzenie. E, możecie do nas napisać 7248, to numer... Treści wpisujecie afera.next, wasze imię i nazwisko, no i odpowiedź na pytanie, jakie było najdziwniejsze wydarzenie podczas koncertu, którego byliście świadkiem. Czekamy, moi drodzy, do środy, więc jeszcze chwilę czasu macie na wysyłanie wiadomości. Zapraszam serdecznie. 246 to koszt takiego SMS-a, 7248 to numer, a 618750213 to numer telefonu w sprawach drogowych. Za chwilę serwis. So as you can, you need And the angels took their place I was the loser at your funeral And no emotion conveyed It was thrown out in vain And the idiot I am Just figured in the wake of your leave That I'd never hear from you again And then I say With all But the words, they never came And I was available for a statement But I just hung my head in shame And found nothing to me All the ceremony I'd wasted thanks I thanked them and leave And say, God bless you all, good night. And then I say, the grave was turning Komunikacyjny. 7.30 marca Kujawa. Zapraszam. Obecnie termometry pokazują 8 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie po godzinie 16. Wtedy temperatura wyniesie 16 stopni. Do około 8 rano mogą w Poznaniu pojawić się przelotne opady deszczu. Przez większość dnia będzie pochmurno. Zaglądamy teraz na poznańskie drogi. Zakorkowane są ronda Rataje i Kaponiera. Zmożony ruch obserwujemy także na Dąbrowskiego, Libelta i na skrzyżowaniu krysiewicza ze Strzelecką. Drogi A2 i S11 są przejezdne. Postępują prace związane z przebudową mostu Chrobrego. Od dzisiaj Odcinek ulicy Wieżowej w pobliżu mostu zostanie wyłączony z ruchu. Wprowadzony będzie objazd do ulicy Wieżowej i ulicy Zagórze przez ulicę Ostrów-Tumski. Planowo zmiana organizacji ruchu ma potrwać do 24 kwietnia. Dziś zostaje zamknięty także przejazd kolejowy w ciągu ulicy Umultowskiej. W związku z tym obręb przejazdu będzie wyłączony z ruchu. Poprowadzo poprowadzony zostanie objazd ulicami Krygowskiego, Dziękilową, Naramowicką, Kliczer, Kurnatowskiej, Aleją Prawkowiet, Łóżyską i Stoińskiego. Utrudnienia potrwają do 3 maja. W związku z pracami na przejeździe kolejowym w ciągu w ciągu umultowskiej zmianie ulegają też kursy autobusów. Linie 167 i 911 wykonywać będą wjazdy kieszeniowe na pętle UAM osiedle Różany Potok w obu kierunkach. Linia 198 zostaje zawieszona. Na czas prowadzonych prac wyłączone z użytkowania całą przypadki przystanki UAM Campus, UAM Wydział Fizyki, UAM Wydział Geografii i Osiedle Batorego na ulicy Umultowskiej. Jeżeli macie więcej informacji na temat sytuacji na poznańskich drogach dzwońcie 618750213. Aferanek. Bez, bez, bez, bez, Ja, Yo, yo. Stylu króla. Yo, stylu króla. Ja, ja, ja, ja, słuchasz tylu króla, chory flow, hula, rośnie pula, gdzie jest strach, jak tarantula masz gula, pilotem, że zamulam weź, lula, Nie gdzie już nie wkładaj ręki do ula, weź jak w kręgle kula, dwie mi fura, w ręku mikrofon szura, to cała góra, la kultura, jadę Praga, was saga, rymów plaga, to mój inny no waga, czegoś nie kumasz, to jest popi. popis, wypisze każdy długopis, z tym noledrymnym flow można się utopić, rodzaj utopi, mix bro i konopi, masz sumo w paszy, to lepiej popi. Rzucam łatwe, na natwe, łatwe teksty Co mam ją ciatwę, jak trumpeksy, teksty Bo to ten styl jest najlepszy, co się sprzedaje Ciągle wiary w to nie daję. To jest proste, jadę bez trudu, działam jak wódu, A jak słyszę twoje gówno, umieram z nudów Czysta technika, Aha. tu nie ma cudu, dźwięk pełen brudu Dla ludu, hardkorowe łubu dubu Mówi Góral, honorowy członek klubu Bluza pupu, beat, git, styl guru Wciąż piska, skondensowany atak konkwista ja. krucjata, z blokowiska PTK, pucha, jak wulkanu, erupcja Zawistni znowu powiedzą, Góral fuksjał Tak Bóg chciał, jak huk, ruch, chciał, Jak ruch szart, Bóg chciał, jak huk ruch strzał, Napędza mnie betonowa puszcza Już czas pić, puszcza Otwarta Pandory puszka Otwarta Pandory puszka. Otwarta. Ja yes, to łatwe, rzuca łatwe teksty Co mam ją dziatwę jak lumpeksy tekstyl Bo to ten styl jest najlepszy Co się sprzedaje? Ciągle wiary w to nie daje Ja rzuca kątwe fatwe na łatwe teksty Co mam ją dziatwę jak lumpeksy tekstyl Bo to ten styl jest najlepszy Co się sprzedaje? Ciągle wiary w to nie daje Chropowata technika, pas, sample, pianino Zachodni wiatr wieje, flow leci jak domino Ze złą winą do dobrej gry Yo, skąd winą stawiam opór jak Tajwan Hino Mówi Grunwald Gambino Jakiś czas minął to jak kino Tarantino hot blocom i komino Tu marzenia giną Diabeł ma wiele imion i pomimo to Hip hop wciąż chleb i wino W betonie jak na Minos Wokół Babilon Napędzany ściemą jak etylino, I w dalciną dirich tą kabiną ja rzucam, rzucam, rzucam. Trąk we na łatwe teksty, co mam ją jak, jak lumbeksy tekstyl? Bo to ten styl jest najlepszy, co się sprzedaje, w ciągle wiary w to nie daje. Rzucam, trąk we na łatwe teksty, co mam ją jak, jak lumbeksy tekstyl? Bo to ten styl jest najlepszy, co się sprzedaje, w ciągle wiary w to nie daje. Rzucam, trąk we na natrwę, łatwe teksty, co mam ewatwe, jak, jak lumpeksy tekstyl? Bo to z jest najlepszy, co się przydaje Ciągle wiary w to nie daje, Rzucam No a propos poświątecznych urlopów, to słuchacz Marcin napisał, zapraszam serdecznie również was, aferanekmałpafera.com.pl, że na Next Fest to urlop dopiero będzie trzeba wziąć, że teraz to do pracy się chodziło, żeby można było na koncerty chodzić. No i to jest bardzo dobre rozwiązanie, moi drodzy. Polecam bardzo serdecznie w tym kierunku sobie ustawić tydzień, żeby potem z zupełnie pustą i nie zestresowaną niczym głową mm, połazić sobie po Poznaniu i posłuchać sobie muzyki. 25 minut nam zostało do godziny 8 to oznacza, że zaglądamy do kalendarza, do kalendarium. Co działo się 13 dnia kwietnia, rok 1796. Wtedy to do Nowego Jorku przywieziono z Indii pierwszego słonia. O! Taka to data. A w kalendarium polskim to rok 1957. Wtedy to Kościół Mariacki w Krakowie odzyskał ołtarz Wita Stworza, wywieziony do Niemiec w czasie II wojny światowej. W kalendarium muzycznym 13 dzień kwietnia roku 1986. Wtedy to Fleetwood Mac wydaje album. Ten album to Tango in the Night. No i na tym albumie, o, bardzo ładny kawałek, to Everywhere od Fleetwood Mac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 których unikać. Wybuch kontrolowany w każdy poniedziałek o 8:30. Autopromocja, reklama.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 Aferanek. Jest dziś więcej niż wymyślisz Między nami Czuję, że tym razem Wytrwam Tak między nami Może zostać w tajemnicy. Wszystko co zawarte w ciszy między nami Nawet kiedy nagle znika z twarzy róż To wszystko jest i tak ok Rozumiem Cię bez słów, bo wiem Na wszystko będzie czas, moi drodzy, bo już za chwilkę kilka zajrzymy sobie do tego, co w sporcie się działo i co w sporcie będzie się działo, a powiem, zapowiem, że dużo. O, rzadko się zdarza, że mało się działo, mm, ale to za chwilkę, za chwileczkę, zanim jeszcze toto to lista aferowych nowości Dildo Baggins przychodzi do nas z nowym kawałkiem. To masło. Lepiej jest wiedzieć, czy nie wiedzieć, łatwe pytanie z czasem. Odpowiedź staje się trudna Nie martw się Bo najgorsze przed tobą Uwierz mi to najlepsze Co może ci się zdarzyć Wykupiłem już całe masło z lidna, Ale ciągle krzyczę i wzywam pomocy już dość uciekania Choć zawsze chciałem być zbiegiem okoliczności Nie boję się ciebie, nie boję się wojny Jestem Żony. Chcę wrócić do żony do twojej siony Wiem, że to trudne, ale niczego nie żałuj. Odpowiedz sobie, czy chcesz walczyć, czy wygrać, a przyjdzie dzień, gdy za nie piekło. Tak to rosną na rękach, nie do wiarków a skały O papier będą wołały. Wykupiłem już całe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 Nadzieje, choć płoną swe usta Nie ma miłości, tak mi mówił na wsi Zarad tu strach Wykupiłem już całe masło z lidla Ale ciągle koszyczę, nie chcę wam pomocy Mam już Czekania uciekania, choć zawsze chciałem być biegiem Okoliczności, nie boję się ciebie Nie boję się wojny, jestem spokojny Jestem niezliczony. Szturchaj mnie Nie Nie szturchaj mnie Chcę wrócić do torebki Zapakuj mnie Chcę Zaraz będziemy, moi drodzy, wracać na bułgarską, bo zaglądamy sobie do świata sportu na niecałe 13 minut do godziny. 8. Nie od bułgarskiej, od tego jak ta kolejka 28. Ekstraklasy klasy się rozpoczęła, bo rozpoczęliśmy meczem Wisła Płocki-Lech i ta Wisła wygrywa 1 do 0 w piątek miniony. Potem korona Kielce, Jagielonia, Białystok 1 do 1. Jagielonia wyszarpała, naszarpać co miała, hmm, punkty. No i zakończyła to spotkanie remisem. Widzę w Łódź. To pierwsze spotkanie sobotnie z Bruckbett, Termaliką, Nieciecza. To 1 do 0. Hmm, Zagłębie Lubin i Radom jak 1 do 0. Również. No i ostatnie sobotnie spotkanie to Legia Warszawa i Górnik. Zabrze. tutaj również remis 1 do 1. Wczorajsze spotkania Krakowia i Arka to 2 do 2, Motor Lublin i Raków Częstochowa 1 do 1. No i spotkanie, które by interesuje nas najbardziej, czyli Lech Poznań i GKS Katowice. O, można by poczytać komentarze o tym spotkaniu. Że była to niemała sensacja, no bo remis, no i tak trudna dla Lecha Poznań gra na własnym stadionie, a z drugiej strony można sobie pomyśleć o tym, że to jest ekstra klasa, więc tak naprawdę każdy wygrać może z każdym i tutaj się dziwić za bardzo nie można tym wynikiem. Na szczęście GKS Katowice nie wygrywa tego spotkania, a było blisko, no bo trzy razy wychodził GKS na prowadzenie, no i trzy razy Lech Poznań musiał tę stratę um, Odrabiać. 38. Minuta to jest pierwszy gol dla GKS-u Katowice, potem, 70... Przepraszam, potem 60. Minuta, no i ostatni gol to 78. Minuta dla Lecha zaczęło się golem samobójczym. W 48. Minucie Arkadiusz Jędrych trafia do własnej bramki, no i Lech Poznań jedno oczko w górę. Mm... Na skorboardzie zyskuje. Potem minuta 74. Kolejne odbicie, mamy dwa do dwóch. No i 80 minuta to ostatni gol dla Lecha Poznań. Kończy się ta gra wynikiem 3 do 3. Remis. Remis Lecha Poznań na własnym boisku Piast Gliwice i pokoń Szczecin. To ostatni mecz kolejki 28, który będziemy mogli zobaczyć już dzisiaj. Lech Poznań nie odleciał punktowo z tego powodu, że to był tylko remis, a nie wygrana, no ale nadal utrzymuje się na pierwszym miejscu. W tabeli ekstraklasy To 46 punktów Zaraz za nimi zagłębie Lubin Z 44 punktami Na trzecim miejscu Jagielonia Z 43 punktami Zaglądam do tego jeszcze Gdzie jest Legia Warszawa No bo tak warto na to spojrzeć Patrząc na to, że ostatnio w strefie spadkowej się znalazła A 13 miejsce, dwa oczka Powyżej strefy spadkowej Więc o, jeszcze będziemy musieli trochę poczekać Zanim Legia znowu spadnie Taki delikatny przytyk w stronę naszych wschodnich o, przyjaciół, można nawet tak powiedzieć po piłce nożnej trzeba zajrzeć oczywiście do tenisa, moi drodzy, Hubertowi Hurkaczowi szło naprawdę nieźle w Monte Carlo Masters ja przypomnę, że ten turniej zakończył się nie, dla niego w jednej 8. E, finału w miniony czwartek e, tam przegrywa z Wacherotem 6, 7 do 6 3 do 6 i 4 do 6 no i dla niego ten turniej się zakończył miał wystartować w kolejnym turnieju um, i wczoraj mogliśmy go oglądać mieliśmy móc go oglądać w jednej 1.16 finału BMW Open by Bit Panda no ale niestety gdy Hubert Hurkacz by się rozchorował i by z tego turnieju zrezygnował nie będziemy mogli, no, przynajmniej na razie oglądać jego dobrych występów a wracając do turnieju zakończonego czyli do Monte Carlo Masters no to mogliśmy zobaczyć wczoraj finał, wielki finał, tam zmierzył się Carlos Alcaraz i Janik Sinner pierwsza rakieta świata z drugą rakietą świata, które po tym turnieju się miejscami odwróciły Janik Sinner, wszedł na miejsce numer jeden w rankingu ATP a Carlos Alcaraz spadł na miejsce drugie, no bo Sinner wygrywa 7 do 6 i 6 do 3 spoglądając na naszą reprezentację dalej no to kolejne odwołania niestety jedna 16 finału Stuttgart Open To ten mecz Mogliśmy dzisiaj oglądać Ten mecz, czyli mecz Magdaleny Franch I Laury Siegemuth No, ale niestety Magdalena French wczoraj zrezygnowała Z tego turnieju i nie zobaczymy Jej rozgrywek Iga Świątek to jest nasza reprezentantka Która w tym turnieju będzie Co prawda jeszcze nie dzisiaj Co prawda jeszcze nie jutro No, ale w jednej 8 finału do tego turnieju Iga Świątek dołączy i jej pierwsze spotkanie już w najbliższą środę. a Jeszcze się okaże z kim Iga Świątek będzie się mierzyć. Plus Liga, moi drodzy, plus Liga Siatkarska oczywiście już również e, na ostatnich swoich Momentach się znajduje. Wczoraj mogliśmy oglądać mecz półfinałowy Warte Zawiercie Iresowi. Resowi. Zawiercie wygrywa 25 do 22 do 21, no i 26 do 24. To spotkanie. Dzisiaj mecz kolejny, półfinałowy o godzinie 20. Tutaj projekt Warszawa i Lublin. Zobaczymy, jak ta sytuacja będzie się rozwijać. Potem w głębi tygodnia, już mecz o piąte miejsce. Kolejne takie spotkanie. No i kolejne spotkania półfinałowe rewanże w najbliższą sobotę. Będziemy mogli zobaczyć. Zaglądamy do sportu, którego dawno u nas nie było, bo do snookera. Ponieważ, ponieważ mistrzostwa świata się przed nami otwierają, no i otwierają się również troszkę bardziej dla polskiej reprezentacji, ponieważ Antoni Kowalski wygrał mecz trzeciej rundy kwalifikacji z Joe O'Connorem. Jest o krok od awansu do Mistrzostw Świata. Wygrał z człowiekiem, który notowany jest na 28. miejscu rankingu światowego. Przypominam i uświadamiam, że Antoni Kowalski w tym momencie na miejscu 69. w tym rankingu się znajduje. No i dobrze, że wygrał kolejne spotkanie, w którym będziemy mogli go oglądać już w najbliższy Wtorek i środę tam rywalem Kowalskiego będzie Jamie Jones z Wali z miejscem 60 w rankingu. Właśnie to decydująca faza tych eliminacji będzie, no bo po tej fazie będziemy mogli już na 100% powiedzieć, czy nasz reprezentant znajdzie się um, w zestawieniu w Mistrzostwach Świata, czy nie. No i tymi informacjami kończymy przegląd świata sportowego. 6 minut nam zostało do godziny 8. Tratma takie ukłucie poczułem, że godzina już właśnie ta. 3 minuty do ósmej nam zostałem. Dziękuję Was, zapraszam. W Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim odbył się okrągły stół. Dotyczył on przyszłości zakładów Cegielskiego i wytwórni sprzętu komunikacyjnego. Rozmowy miały miejsce pomiędzy władzami miasta i spółek, a poznańską Solidarnością. Spotkanie przebiegało w przyjaznej atmosferze. W najbliższym czasie władze mają przedstawić dalszy plan działania, który zostanie omówiony ze związkowcami. Strona związkowa chce podpisania umowy społecznej z Ministerstwem Aktywów Państwowych pomiędzy Polską Grupą Zbrojniową a Agencją Rozwoju Przemysłu. Widzeminister Aktywów Państwowych Konrad Gołota powiedział, że jest opcja wykorzystania części nieruchomości wojskowych zakładów motoryzacyjnych dla Cygielskiego. Poznańskie sprawy w Radiu Afera. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Flandria realizuje projekt Montaż Czujek Dymu i Czadu Seniorów. Z, bez, z bezpłatnego montażu czujki mogą skorzystać osoby, które mają 80 lat, lat lub więcej, mieszkają w Poznaniu i płacą podatki na rzecz swojego miasta, a swoje gospodarstwo prowadzą samotnie lub z drugim domownikiem potrzebującym wsparcia. To propozycja dla seniorów, w których domach zamontowane są piece na drewno, węgiel, gaz lub paliwa.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 190 osób oraz zakup i montaż minimum 190 certyfikowanych czujek dymu lub czadu. Biega końca modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Ugory. Prace objęły odnowienie elewacji obu budynków. Wyremontowano wszystkie pokoje i łazienki, poszerzono drzwi i zlikwidowano progi po to, by każdy mógł się swobodnie poruszać po domu. Odnowiono także tarasy. Oprócz tego wymieniono instalacje sanitarne, elektryczne i grzewcze. Na DPS-ie zamontowana została również fotowoltaika. Obecnie trwają już prace wykończeniowe. Koszt inwestycji wyniósł ponad 23 miliony złotych. Ty też tworzysz radio. Napisz. Redakcja MałpaAfera.com.pl System kaucyjny w Polsce działa od pół roku. Czy ma on sens? Negatywnie na to pytanie odpowiedzieliby politycy Konfederacji, którzy twierdzą, że to rozwiązanie przyczynia się do strat finansowych konsumentów. Działacze uważają, że jeśli uda się oddać butelki, to w zamian otrzymuje się cyfrowy pieniądz z datą ważności. Kolejnym argumentem przeciwko systemowi ma być to, że uczynił on z Polaków zbieraczy śmieci. Ludzie idąc na zakupy mają ze sobą worki pełne pustych butelek po napojach, teraz mamy zimę, więc problemu nie ma, ale za chwileczkę będzie lato, będą osy, będą wszędzie latać, natomiast Polacy jak tacy śmieciarze z workami idą do sklepu zamiast robić zakupy, to przychodzą ze śmieciami. Mówił prezes